Miało, że się nawrócę. Co z tego co będę miał? Wiecie, i fałszywa Ewangelia będzie mówiła ludziom, jakie dobroci będzie miała od Boga. Będzie miała od Boga. O, będziesz miał to czy tamto. Ja czasami słyszę, jak ludzie głoszą Ewangelię, to mi włosy rosną na głowie. Ludzie na przykład przekonują, jak będą być miał lepiej. <coughs> lepiej? Jest jedna definicja. Ta definicja jest również w czwartym rozdziale który mówi, przepraszam, tamty rodział to jest trzeci, który mówi o wierze. W czwartym rozdziale jest napisany skutkiem narzucenia jest pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem. Nie bójmy się mówić ludziom, że będą mieli pokój z Bogiem. Że będą mieli pokój z Bogiem. Nie mówmy ludziom, że będą mieli lepiej. Mówicie, że nie trzeba się nawrócić, żeby mieć lepiej. Wystarczy wyjechać do Irlandii, jeśli ma lepiej. No taka jest prawda. Pięknie jest w Irlandii. Pięknie jest w takich miejscach. Jest, jest, jest, będziesz miał lepiej. Zmienisz p, p, przyjaciół, będziesz miał lepiej, Prawda? Kiedy oddaż życie Jezusowi, będziesz miał pokój z Bogiem. To ja nie mam pokoju z Bogiem, teraz mówię, nie, teraz jesteś wrogiem Boga, jesteś wrogiem Boga. Ty stoisz po drugiej stronie barykady, kocham Cię, mogę życie za Ciebie położyć, ale muszę Ci powiedzieć prawdę, stoisz po drugiej stronie barykady, chodzisz za rękę z diabłem, który jest przeciwnikiem Boga. Jest taki piękny fragment w Ewangelii kiedy Jezus rozmawia z ludźmi, którzy uwierzyli w Niego. Tam jest taki tekst. Oni już uwierzyli w Niego. Jak? Intelektualnie. To była intelektualna wiedza. Oni przyjęli, że On jest Mecjaszem, tak? A Jezus do nich mówi tak. To teraz taki mówi kolejny rób, przyjaciele. Chcę, żebyście wiedzieli, że tak naprawdę jesteście synami diabła. My? Od razu cała religia Abrahamowa się w nich obudziła. My? Oj, tym naszym jest Abraham! Jezus mówi, jakby była tym waszym był Abraham, to byście słuchali tego! Co mówił, byście podążali za wiarą Jego? Jesteście synami diabła. Jezus się nie bał tego mówić. Zobaczcie, nie bójmy się tej rzeczy, nie bójmy się tak mówić. My próbujemy schumanizować tę Ewangelię. Zhumanizować. Nie. My nie możemy jej humanizować. Jezus nigdy nie był humanistą. Szatan to jest humanista. O, on lubi nas podróżną postacią spojrzeć. Rozumiecie? On bardzo nas lubi ludzi. Ale Bóg mówi, mówcie do ludzi, że poprzez przyjęcie mojego Syna jako Pana i Zbawiciela będą mieli ze mną pokój. Ja mam dzisiaj pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem. Poznaję bo Boga, mam pokój z Nim. Jest to, Jak znasz Boga, to co Ci obchodzi cała opresja, która jest naokoło? Znasz Boga, masz pokój z Bogiem. Ktoś się... Wiecie, ja na przykład przestałem się bać w ogóle, ja w ogóle się nie boję bardzo bardzo bardzo bałem, się różnych rzeczy, bałem się co będzie jutro, co będzie za tydzień, co będzie za miesiąc, jak będę żył i w ogóle nie boję się. Wymknęło to się, to łazi za mną, to mnie dotyka! Rozumiecie? Ale w ogóle jakby, jakby wiesz, głosimy na ulicach, są różne ataki. Nie zawsze one są, ale są bardzo często, zresztą się wzmagają, powiem szczerze, w ostatnim czasie. I pamiętam, w Mysłowicach na ulicy takich leci taki... Kocham 90-kilo wie, takich chłopów i podchodzi do mnie z za mikrofon, mówi do mnie: Przestaniesz się drzeć? będę mnie niego posłuchaj. Płuż ten mikrofon, bo jeszcze nie wszedłem na dach. Bo jest napisane w Biblii, żebym wchodził na dach i się dar. Na razie się drę tutaj. On mówi: Przestaniesz się drzeć? Ja mówię: Nie, nie przestanę się drzeć, a za chwilę będę siedział ci na garbie i będę krzyczał z twoich pleców. Wtedy policja przyjechała po nas, ale zobaczyli, że ona atakuje mnie, to jego zabrali. A ja sobie myślę, a ja przez ten mikrofon mówię, wszelka władza jest nam ku dobremu. Mówię hallelujah, Boże, dziękujemy za tę policję. A oni przyjechali po nas, bo już skargi były, że, że, że, że dym, że awantura, że tam e, wiesz, że rzeczy że, że się dzieją. Więc natomiast nie boisz się, nie boisz się, nie masz sobie jakby czegoś takiego, że to, cię, że to cię ogarnia. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ty wiesz, że masz pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem. Ludzie Ci wyrzucają różne rzeczy, krzyczą na Ciebie, plują na Ciebie, w Słupsku głosimy, moja żona ona zawsze taka elegancka, podszykowana tutaj, wysztafirowana tego I, i, i stoi po drugiej stronie ulicy i głosi Ewangelię. No, głosi taka damusia ta i podchodzi do niej taki gość i tam coś do niej, coś do niej mówi, a ona zaczyna głosić Ewangelię Bożą. Słuchajcie, w pewnym momencie przemówił do niej w innych językach i jej napluł w twarz. Po prostu jej napluł w twarz, makijaż je lekko spłynął. Ciebie? Ale moja żona ma to do siebie, że na ludzi kocha. Po prostu. Kocha ich bardziej niż swój makijaż. Ona nie wołała z drugiej strony, Artur! Pan na mnie na plu". Ona ma pokój z Bogiem, ona się nie boi. To jest prawdziwa Izraelitka, ta moja kobieta. Jest wspaniałą osobą. Umawiamy się na radki, a jednocześnie wiem, że jeżeli było trzeba, to by wrogowie wbiła kołek w głowę. Taka Izraelitka prawdziwa. Rozumiecie? Wojowniczka. Dlaczego? Ma pokój z Bogiem. Kiedy masz pokój z Bogiem, to chodzisz w odwadze. Musimy ludziom to mówić. Chcecie się nie bać nareszcie. Chcecie mieć pokój z Bogiem, z władcą wszechświata. Chcecie nie mieć kompleksów. Chcecie się nie wstydzić. Chcecie, chcecie czuć się zaakceptowani ludzie. To wszystko się wiąże z tym, że macie pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem. Jak głosimy w szkołach, yy, widzimy, co się dzieje. Nastolatki tną się, głodzą się. Człowieku, dziewczyna, ona, ona waży 48 kg, ona mówi, że ona jest za gruba. Za gruba. Teraz taka przyszła dziewczyna, taka za gruba na nasze spotkanie. Anoreksję miała, bolinię miała człowieku. Modliliśmy się o nią, prośbiewi, upadła pod mocną, bo w jednej sekundzie uzdrowiona z anoreksji. Potem świadectwo napisało. koniec, mówi, out. Demonią też. Zaczęła normalnie jeść, zaczęła normalnie przyswajać. Ale wszystko z czym to jest związane z brakiem pokoju z Bogiem. Bo jest na świecie albo pokój Bogiem, rozumiecie? Albo niepokój diabelski. W ogóle nie ma innej drogi. <śmiech> Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela powoduje, że pokój Boży płynie od naszego życia. O tym musimy mówić ludziom. W kolejnym elemencie jest między 5,5 a 5,21 zamiana krzyżowa. My musimy wiedzieć czym jest zamiana krzyżowa, że wszelkie zło, należne nam, z uwagi na naszą grzeszność, spadło na Jezusa, wszelkie zło, wszelkie, nie tylko grzech, ale wszelka korytka. wszelka choroba, wszelka niemoc, wszelka bieda. O co chodzi? My modląc się, będziemy o tym dzisiaj dalej mówili, my modląc się o ludzi chorych, nie oczekujemy, inaczej, nie proklamujemy tym ludziom czegoś takiego, że Bóg cię uzdrowi. <śmiech> da, będziemy o tym później mówić. Tylko my mówimy im prawo. Wiecie jakie jest prawo? Masz prawo być zdrowy. Choroba jest nielegalna. Choroba jest nielegalna. My nie mówimy do ludzi, Bóg jest taki łaskawy, że teraz cię dotknie, bo On jest dobry, bo ci ma dobry humor. Halleluja! Bóg ma dobry humor, to cię uzdrowi. O, nie uzdrowi, miał zły humor. To Allah chyba. <śmiech> Jezus nie jest humorzany. Na krzyżu Golgoty nastąpiła wymiana, wszelkie zło, wszelkie zło należne ludzkości spadło na Jezusa, aby wszelkie dobro należne Jezusowi przypadło ludzkości. Taka wymiana, ludzkość nie zasłużyła na dobro, prawda? Jezus zasłużył. A więc co się stało? Ojciec wziął z zasług Jezusa i dał ludzkości? A przestępstwo ludzkości zwrócił na Jezusa. Wymiana, wymiana, to jest prawo, prawo, prawo, my uzdrawiając chorych, wypędzając demony, nie mówimy, że może coś się zdarzyć, my głosimy wymianę krzyżową. Zobaczcie co Jezus robi. Jezus podchodzi do ludzi i mówi tak, chcesz być zdrowy? Co robili apostołowie, kiedy chcesz być zdrowym? Oni nie pytali, nie podchodzi do człowieka i nie mówili na przykład w ten sposób. Wiesz, mówi jak będziesz przestrzegał przykazań, to będziesz zdrowy, bo Bóg będzie zadowolony. Jest taki piękny moment, nie wiem, czy kojarzycie, siedzi sobie ślepy człowiek. Ślepy człowiek i idzie, Jezus, i jego apostołowie. Oni byli, wiecie, że oni byli wszyscy zaburzeni. Każdy z apostołów, każdy był zaburzony psychicznie. Każdy, wystarczy, że to sobie znać, że sobie w Biblię. Zobaczysz, ja już nie mówię o takim, no, no Judasz tak, no Judasz, mówię złodziej, mówię szubrawiec, nie mówię Judasz tak, złodziej, szubra, to złodziej, szubrawiec, taki był ja, ale mówi weź Jakuba i Jana. No, no, no, rozumiesz? No czujesz na przykład, zobacz, wyobrażasz sobie pastorze, że jest coś takiego, że wychodzą twoi ludzie na przykład, twoi ludzie, i ty sobie pojechałeś gdzieś na przykład, i oni wracają sobie po tygodniu i oni mówią, byliśmy tam na innym osiedlu, ale nie chcieli przyjąć Ewangelii, to na przykład mówi, już już już, już mówi, załatwiliśmy, mówię, te łatwo Pan i spalimy osiedle. Jakub i Jan. Idą sobie, słuchajcie, idzie Jezus, idą apostołowie, przechodzą przez wioskę. Wioska nie chce Jezusowi zrobić lunchu, w A Jakub i Jan mówią tak, panie, czy możemy spuścić z nieba, spalimy wiochę. A Jezus mówi, jakiego wytucha jest? Idzie bazy, po to ja tu jestem. Z drugiej strony, jak to Bill Johnson powiedział, mówię, ciekawych, ja, cie, ciekawe co oni musieli widzieć w ogóle i czego doświadczać. Mówię, jak oni chcieli spalić to wiesz, to, to mógł ich nie pierwszy numer. Jest. Święty Piotr. ten to był z pierwszej ligi. Z jednej strony wreszcie objawienia potężne. Rozumiesz, wielka wiara chodzi po wodzie, tak? Za chwileczkę ma objawienie, że jest Chrystusem. Za chwilę Jezus mówię, no ale tak, jestem Chrystusem, ale na krzyż muszę jeść. A on mówi, panie, nie przyjdzie tu na ciebie. Ja tu załatwię. Będę z tobą. Rozumiesz? Ta, ro, nigdy się nie zaprę! Nigdy na krzyż to Tobą pójdę. Jezus mówi Piotr. Piotrek. Uspokój się. Tomasz niewierzący apostoł. Tamten niewierzący. Mówi, nie wsadzę palca w dziurę nie uwierzę. Tylkoś w ogóle zero, zero wiary. Zero wiary. Zero, zero! Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. A on mówi w sadzę palec, to uwierzę. No to pogroma ma zwierzyć, jak wsadzisz palec. Jezus mówi błogosławiony, czyli szczęśliwy ten, szczęśliwy ten, który wierzy, a nie widzi. O to chodzi. Tomaszu. Rozumiesz? Wszyscy po paprajcy. Andrzej, człowieku, taki ewangelista że tylko Piotka przeprowadził. Nikogo więcej zewangelizować nie potrafił. Czujesz klimat? co ty w ogóle rozumiesz? I Jezus ma taką ekipę! Zobaczy skąd to oni wziął? My się też porównujemy, mówimy Takie jesteśmy słabi, się nie nadajemy! Oni się nadawali? To niczego się nie nadawali! Pod krzyżem została Maria, bo to matka była. Została prostytutka, kiedyś co Jezus z niej wywalił, mówię kupę demonów. I Jan najmłodszy. Rozumiesz? Trójka ich została pod krzyżem. Reszta zbiała apostołowie w mocy. Zobaczcie. Jesteśmy zdolni do wszystkiego. Jak Bóg się posłuży nimi, to jest stanie z nas zrobić po prostu tytanów wiary. Szanowni, po prostu to nieporozumienie było. Zobaczcie co się dzieje. Później, kiedy oni zaczynają czaić bazę, kiedy zaczynają czaić bazę, Ziemię. sięgnęli po ziemię, Znali zamianę krzyżową, wiedzieli, czym jest zamiana krzyżowa. Żaden z nich później nie wątpił. Oni nie wątpili. Oni nie mieli zwątpienia. Nie mieli zwątpienia. Oni szli, widzieli człowieka, który siedzi kulawego mówiła, tak, a chcesz być zdrowy. Mówi, nie mamy dla Ciebie, żeby ci tutaj dorzucić do renty. Mówi, ale chcesz być zdrowy. Rozumiesz? Chcesz być zdrowy? Oni do niego nie powiedzieli. Wiec, że, mówi, mówię, znamy taką tutaj służbę, służbę taką. Mówię tutaj, że mówi, mówi oni się zajmują produkcją wózków inwalidzkich, rozdają. Mówię taką Które służba to jest. Taka służba, wózków inwalidzkich? No służba. Taką mamy służbę, zbieramy u nas w kościele pieniądze na kule. No tak robią, chyba jest mistrzostwo świata. A ja mówię, może by tak za te pieniądze? Wynająć jakiś pokój w mieście i napisać pokój uzdrowień, I tamtego człowieka wziąć i tyle na nim ręce kłaść, a zacznie chodzić. Może taką służbę uruchomimy, zamiast kupywać ludziom kulę, prawda? Przez rozumiesz, musimy znać prawo wymiany krzyżowej, to jest prawo! Prawo! Coś, co się wykonało. Coś, pod czym jest podpis Boga. Choroba na ziemi jest nielegalnie. Bieda na ziemi jest nielegalnie. Rozumiecie? Też są nielegalnie. Samotność jest nielegalnie. Rozbady związków są nielegalnie. Rozumiecie? Grzech na ziemi jest nielegalnie. To są nielegalne rzeczy. One nie mają prawa tu być. A! Diabeł na ziemi jest nielegalnie. Nielegalnie jest tutaj. Wszyscy mówią o diabeł. no wie co diabeł? Diabeł. Stopała. <śmiech> Taka jest prawda o diable. Nikt, nikt, nikt, nikt i nic. W porównaniu do tego, kim jest Jezus i co Jezus zrobił. Tak jakbyś porównał mrówkę do słonia. Będzie, o, mrówka. Słonie widzi jej nawet. <śmiech> Słonie widzi palców, w swoim, nawet wiesz, Murówka. Murówka co? Jestem Brówka. Wiem takiego psa. Mała żabka się nazywała. Wynajmowaliśmy u takich ludzi mieszkanie. I ten właściciel tego domu miał psa, który, miał na, który się wabił Hektor. Hektor był wielki, a ta żabka przychodziła do niego i go gryzła. Proszę Ciebie, tu w pęcinę. On tak się patrzył. Tak robił, wie, że to chodzi. On w ogóle się nie rusza. Opierał. O, ja i mówi, wie o co chodzi. Ale mówi zaburzone stworzenie. <tuk> Bóg tak myśli o szatanie. zaburzone, zaburzone stworzenie. Wiesz o co chodzi? A ludzie mówią, o, szatan! O, szatan! O, choroba! O, choroba! O, ten to tak straszna taka choroba. ją ja mówię, jest? Nie ma żadnej różnicy. Jezus umarł na krzyżu za Załupiesz. Rozumiesz? I zaedz. I za AIDS. Widzieliśmy nie wszystkie rzeczy, ale widzieliśmy mnóstwo rzeczy. Ludzi, którzy byli uzdrowieni z porażeń mózgowych, od urodzenia. Ludzi, którzy dzie, dzie, dziecko, które nie miało e, pewnych przepływów, impulsów nerwowych w ogóle w mózgu i zostało to odtworzone na naszych oczach. Widzieliśmy e, kobietę w religijnym kościele, która padła pod mocą Bożą i zapytałem Boga, mówię, co się z nią dzieje, bo się wiła, jak rzeczownica bo mówi, odrasta i kawa jak jelita. Widzieliśmy jak ślepe oczy, znaczy, kiedyś kobieta ze ślepym okiem wyszła, pytam się co ci jest, ona mówi nie widzę na oko, ona mówi na które, a ona mówi na lewe, a mnie się pomyliło, bo stałem naprzeciwko niej, to dla mnie lewe, to był prawy, i zakryłem jej, proszę ciebie, zakryłem jej te, te, te dobre, nie chcą, bo chciałem tak pokazać, mówię te i zakryłem jej te dobre, a ona mówi widzę z Bogiem, nie zdążyłem ja pomocy, rozumiesz o to chodzi? Wrócił jej wzrok, kiedyś na spotkanie babcia, która nie słyszała nie wiem ile lat, doszedłem do wniosku, że bardzo długo nie słyszała, ale to był numer, bo ja w, w kościele baptystycznym, ja wezwałem do, do, do uzdrowienia i wychodzi taka babunia, idzie sobie i widzę co robi i wyjmuje aparaty z uszu, suchowe. Ja wiedziałem, że ona przyjdzie po uzdrowienie. Ja jej nie pytałem. O nich. Ja widziałem ona wymyła aparaty. Przyszła, położyłem na, na nią ręce i ona nie włożyła tych aparatów i odchodziła. Zakładam, że jeszcze nie słyszała. I w pewnym momencie na sali komuś się włączył telefon komórkowy i ona aż podskoczyła. Ona chyba nigdy nie słyszała głosu telefonu komórkowego, stąd wniosłem, że była długo głucha. Rozumiesz? Po prostu. Widzieliśmy różne rzeczy. Kiedyś prowadziliśmy kościół w wyrzutku dla bezdomnych, pierwszy nasz kościół, i tam ludzie byli bardzo chorzy na różne choroby. Bardzo chorzy, my siłą rzeczy musieliśmy uzdrawiać ludzi, chociaż jeszcze niewiele o nich wiedzieliśmy. Bo po prostu każdy chory przychodzi. Przyjrzysz ma tata na ulicy, bezdomni, I rozumiesz? Tam te, takie choroby skóry to była normalna rzecz. Moja żona jest fryzjerką z zachodu. A w domu mamy tak czysto, że jeść można z podłogi. A te kobiety raptem chciały się tam wszystkie zacząć fryzować. Te, te, te, te bezdomne. Pani Agato, ostrzegła mnie pani i przychodziły z egzemami przychodziły z różnymi chorobami skóry i przyszła raz kobieta, która miała taką uszczycę, że aż na twarz, na uszy tutaj. jak patrzyłem, ją, to już będzie cud, jak moja żona ją w ogóle dotknie, tak się przyglądałem z Bogu ale moja żona nie, nie podeszła do niej i mówi, pani pozwoli, że najpierw na nią panią położę ręce i się pomogę panią ostrzygę potem, ona proszę bardzo, niewierząca osoba moja żona położyła ręce, ostrzygła ją, następnego dnia kobieta wstała z ją na całej twarzy. widzieliśmy mnóstwo rzeczy, cały czas widzimy te rzeczy w Częstochowie przed człowiek ze ślepym okiem, siatkówkiem ją rozklejono, pomodliśmy się o niego 5 sekund, Przeciebie Bóg mu skleił siatkówkiem. Wie, widzisz, widzę, nawet dziękuję, nie powiedziałem na nabożeństwo, nie przyszedł. Myślałem, że przyjdzie na nabożeństwo, że to chodzi, co o ty nie przyszedł, nie interesuje go. Przecież do lekarza, przyszedł, widzisz, widzę, halleluja, poszedł. Nie wiem, czy do końca został nawet.